Twórzcie służby. Twórzcie... Twórzcie e, po prostu. No, no, no, no, róbcie nowe rzeczy w sferach finansowych. Róbcie nowe rzeczy w sferach relacyjnych. Nowe, nowe, nowe, nowe rzeczy. Nowe rzeczy. Wiecie, że nowych rzeczy nie ma końca? Nowych rzeczy? Ale co mówi religia? Religia mówi stare jest lepsze. Dlaczego? Dlaczego Jezusa nie chcieli przyjąć jako Mesjasza? Wiecie czemu? Bo stare było lepsze. Bo jedność był dziwem, no człowieku, no, no, no po imprezach chodził. No chodził po imprezach. Chodził po imprezach I to było nienormalne. Posłuchajcie, jeżeli my nie będziemy tworzyć, jeżeli my nie sięgniemy po charakter Boga jako twórcy, to utkniemy w martwym punkcie utkniemy w martwym punkcie to nas załatwi to się stanie w nas bastionem rozumiesz? to cię załatwi co ciekawe, można tworzyć i wcale to nie oznacza, że ty idziesz w bunt bo ludzie się boją tego, że jak ktoś tworzy, to idzie w bunt Kościoły się boją, że powstaje coś nowego, jakaś nowa służba, że to w bud pójdzie. mówię, fej, Jak ktoś mnie, słuchajcie, jak ktoś mnie kocha, jako swojego pasterza, to po prostu będzie ze mną i kogoś mnie kocha. Więc to jest po prostu jak drugie. I czyli jako rozumiem, czy ja go ochrzanie, rozumiesz, czy coś innego, to dalej mnie kocha. Bo to jest bardzo proste, tak? A jeżeli nie, no to znaczy, że ktoś tam nie z nami, nie zaprzęgło. Pff. Ale na witość boską nie możemy stać w miejscu. Postanie mi się jak ten, nie wiem czy słyszeliście ten dowcip o muzułmanie, a propos muzułmanów tutaj co tam się gdzieś chodzą na starówki się kłaniają siada muzułmanie do samochodu do taksówki słyszeliście to? A taki e, muzułmanin religijny. Obożny. no i tam taksówka sobie słucha muzyki wiesz a on mówi proszę wyłączyć tą zachodnią muzykę mówi ja sobie nie życzę mówi, bo ja się tym kalam Mówi, za czasów proroka nie było takiej muzyki, mówi, ja sobie nie życzę takiej muzyki. Także nie ma problemu, wyłączył, po czym zatrzymał się, wyszedł, otworzył drzwi i czeka. A on mówi, a na to pan czeka, proszę mi wieść. A on mówi, za czasów proroka nie było tak słówek, mówi, wychrzania jest on szukać swojego wielbona. Ja nie mam żadnego szatunku dla religii. Żadnego. Nie szanuję religii. Żadnej. Chbię z i proszę róbcie to samo, ponieważ religia jest to pierwsza zaraza tej ziemi. Ona powstała w wyniku stagnacji, a Bóg jest Bogiem tworzenia, tworzenia nowych, pięknych rzeczy. A więc to jest charakter Boga, Bóg jest twórczy. Po czwarte, Bóg jest miłością. Bóg to miłość. Pierwsze, podstawowe cechy miłości, główne cechy. Wybaczający. Bóg to Bóg wybaczający. Ludzie mówią, chodzę po tej ja trzeba Mówię, Przecież charakter Boga to jest to, że Bóg jest Bogiem wybaczającym. Wiecie, że pierwsza cecha miłości to jest w ogóle wybaczać? W ogóle wiesz, że nie jesteś w stanie kochać dalej, jeśli nie wybaczać? W ogóle dalej to już nie ma w ogóle w Nie mówimy o miłości, jeżeli nie mówimy o pierwszym etapie, czyli o wybaczeniu czyli Bóg jest miłością, a więc to Bóg wy wybaczający, czyli nie mszczący się za grzechy ludzi. Zobacz kolejne rzeczy. Ludzie mówią tak, no bo zrobiłem to czy tak to, Bóg mnie teraz kara. Ja mówię, Bóg Cię nie kara, Bóg wybaczy. Rozumiesz? Z być drogi Bożej, Biały Cię dojeżdża, to jest inny klimat, Bóg Cię nie kara. Bóg Cię nie kara, wiesz o to chodzi? Bóg Cię nie kara. Nie możesz na przykład powiedzieć Bóg mnie kara, jeżeli na przykład pójdziesz, będziesz się chodzić po Wiśle. Na przykład. Albo, albo sobie, nie wiem, skoczyć z pierwszego piętra na głowę. Bóg mnie kara? Nie. Ponosisz konsekwencje tego, żeby skoczyły z okna. Bóg Cię nie kara za swój występ. Bóg wybacza. Bóg jest Bogiem wybaczającym. Dwa. Bóg jest dobry, bo miłość jest dobra. Bóg jest dobry. Bóg jest tylko dobry. I Bóg w ogóle nie jest zły. W ogóle Bóg nie jest zły. Jak ktoś was będzie straszył Bogiem, to to nie jest Bóg. Bogiem się nie straszy, Bóg nikogo nie straszy. Bóg nie straszy swoich dzieci. Następnie Bóg jest cierpliwy. Jak ja normalnie słyszę, jak ludzie... To jest takie coś, że nie przerwam właśnie czy takie zwiedzenie, że wszystko teraz przyspiesza. Bóg przyspiesza, Bóg przyspiesza. On w ogóle nie przyspiesza, bo on tak ma On taki jest, on taki jest cały czas Jakby to powiedzieć, Bóg jest niezmienny amen? A więc jeśli Teraz by przyspieszał, to by nie był niezmienny Tam by zawsze przyspieszał Ok? Albo On jest taki sam po prostu Wiecie, że On jest taki sam cały czas Cały czas, no z jest taki sam Bo inaczej byłby dla nas Nieczytelny i niebezpieczny to Diabeł przyspiesza, dlatego On jest nazwany wynalazcą złego. To Diabeł przyspiesza. To jest tak jak siedzisz w pociągu i masz wrażenie, że peron jedzie. Rozumiesz? Peron nie jedzie. Bóg jest jak peron. Rozumiesz? Bóg jest jak peron. On jest stałą wykładnią wszystkiego. A Diabeł przyspiesza. Diabeł przyspiesza w tej chwili. To Diabeł przyspiesza. Nam wystarczy, że będziemy funkcjonowali w Bogu, tak? I nie musimy się skierzyć, bo On jest cierpliwy. Bóg jest cierpliwy, to jest charakter Boga. Cierpliwość. Nie wiem czy założyliście, że jednym z dwóch atrybutów apostolstwa, są dwa atrybuty apostolstwa, to są znaki cuda i cierpliwość. To jest w ogóle niesamowite, że tak jest. Tak jak ja widzę, że ktoś jest niecierpliwy, bo mówi, że jestem apostołem, chyba zaburzony. Jest jesteś zaburzonym apostolim. Po prostu, jeżeli jesteś niecierpliwy Jeżeli pędzisz, rozumiesz? Możesz więc Ty możesz to robić, tak? Ale Ty jesteś cierpliwy Cierpliwość to jest oczekiwanie z pasją Pewność, że coś się wydarzy Oczekujesz z pasją Bóg to miłość A miłość to jest coś, co nie opuszcza człowieka jako pierwsze Czyli Bóg nigdy nie opuści Cię jako pierwszy. Nigdy. To jest Jego charakter. On nie opuści Cię jako pierwszy. Nie ma czegoś takiego, że Bóg Cię zostawi, czy Bóg Cię opuści. Nie ma opcji takiego. to też litowanie się. Bóg się zawsze lituje nad Tobą. Zawsze. Nie ma czegoś takiego, że Ty leżysz, upadniesz w grzech, i teraz Bóg przychodzi na Ciebie i huczy, do Ciebie i huczy na Ciebie. On nie jest zadowolony z tego. Rozumiesz? Ale on pierwszą rzeczą, którą chce robić, to lituje Cię. To jest tak jak z swoim dzieckiem. Jeżeli dziecko wpada w podczas jakiś, rozumiesz, nie wiem, eee, daliśmy mu samochód, dziecko rozbiło samochód. Moja pierwsza reakcja to jest taka, czy nic ci się nie stało, a nieco z samochodem u obudzie. Rozumiesz? Czy nic by się nie stało, się lituje. Bóg nie toleruje grzechu, ale On się lituje nad tobą. Jeżeli ty zawołasz do Niego z jakiegokolwiek miejsca zakłady, rozumiesz, to ty jesteś w stanie sięgnąć w jego litość, od wydobędzie nie ma takiej opcji, że On się nie zlitował nad tobą. Zawsze się nademną mną litują. Zawsze. Nie, ja nie, spod, nie mam w swoim życiu takiego czegoś, że on się w ogóle raz jeszcze się nigdy też nie spóźnił z litowaniem. Bo On wie, że ja mam jakąś wyporność. Mamy jakąś wyporność przyjaciele psychiczną. Jesteśmy w stanie do jakiegoś stopnia tylko w czymś wytrwać, bo inaczej byśmy zwariowali. Czemu się nikt nie spóźni z litością wobec nas. Mimo co to dość troszczenia, że on się troszczy o ciebie. Bóg się bardzo o ciebie troszczy. I to jest charakter jego troszczenia się. Bo Bóg jest miłością. Po piąte, Bóg jest prawdą. A więc przede wszystkim, Bóg jako prawda jest szczery. Prawda jest szczera. Wiecie, to rozdziela ludzi, jakim się prawdę mówi. Zobaczcie, to jest szalone. Mówisz im prawdę. Mówię, ale powinieneś to jakoś inaczej ubrać w słowa możliwe, ale to już się nazywa polityka Szczerość to szczerość Jeżeli się przyjaźnimy ze sobą Tak? To my mamy być szczerzy Bóg jest szczery wobec Ciebie On jest szczery Po prostu, bo prawda jest szczera Prawda też jest wierna więc Bóg jest wierny Bóg jest wierny, czyli jeżeli Bóg coś ustanowił Bóg coś powiedział To On się zawsze będzie tego trzymał Nigdy się z tego nie wycofał, Zrozum z żadnej dziedziny On się nie wycofa. Bo jest prawdą, a jest w związku z tym wierny. Prawda, też sprawiedliwość w Chrystusie. To, to się wydarzyło na krzyżu Golgoty. On się nigdy z tego nie wycofa. On nigdy nie przyjdzie i nie powie, wiesz, ostatnio dzwoni do mnie człowiek. I ten człowiek do mnie mówi, że choroba yy, może być, że, że być może ma chorobę, która jest od Boga. Nie, twoja choroba nie jest od Boga. Bóg się nie posługuje chorobą. Nigdy, w żadnym wymiarze, Bóg się nie posługuje chorobą. Bóg się nie posługuje niczym, co stało się, co zostało zniszczone na krzyżu Kolgoty. sam mówić będzie, że Bóg się grzechem posługuje. Ja kiedyś słyszałem takich ludzi. No bo Bóg dopuścił tego grzechu, żeby nie czegoś nauczył. Ja co Ty masz za filozofię chorą? Bóg nie dopuszcza do żadnych grzechów, chorób, nieszczęść i patologii. Bo na krzyżu kolgody zostało to rozwiązane raz na zawsze jamen. Raz na zawsze jamy, Bóg nie dopuszcza biedy. Nie dopuszcza. W ogóle on się nie zajmuje dopuszczaniem takich rzeczy. To czemu jestem biedny? No, A my ty mi powiedz. Pewnie, czy ty biedny jesteś? To czemu choruję? No, ja ty mi powiedz, czemu chorujesz? Ja nie wiem, czemu ty choruje. Tak samo jakbyś nie zabrał, czemu jak rzeczę? To czemu ja no, cudzołożę? Ja mówię, ale to. No jak cudzołożysz? Ja nie wiem, bo no, cudzołożysz? to Jak mu na kogoś do no, Wiecie, ja słyszę różne teksty, to ja przez nią, ludzie mówią, to przez, to przez nią. Bona taka była dla mnie i ona mi pchnęła w ramiona tamte. Mówię, proszę cię. Nie można kogoś pchnąć w na ramiona. Tak samo jak zawsze pierwszy kieliszek pijesz zawsze na trzecią. Pierwszą krechę zawsze na trzecią Nie mówisz, że to mnie tak ciągnie. To na. Rozumiesz? To nie, nie. Nie jest nie coś takiego jak choroba woli. Takiego czegoś nie mam przecież. My po prostu mamy filozofię jakąś ułożoną, a demony dopiero nad nim budują warony. Ja się zgadzam, że ludzie nie panują nad czymś. Ale dlaczego nie panują? Bo dali demonom dojście! Demon nie może do ciebie przyjść sobie, jak ty jesteś narodowy z Bożego Ducha i władować się do życia i raptem gość w poniedziałek jest w porządku, we wtorek stał się ćpunę demon przyszedł do mnie, nie tam zdury gadać, musiałeś mu zrobić tam, jakby to ci powiedzieć, musiałeś gruntu stworzyć demonowi, demonom trzeba grunty stworzyć, one wtedy są w stanie chrześcijanina odwinąć, tak? Bóg jest prawdą, a prawda zawiera w sobie sprawiedliwość, która jest w Chrystusie czyli to co Jezus zrobił na krzyżu grudowym. Prawda to też osobista bezgrzeszność, czyli Bóg jest osobiście bezgrzeszny. Nie ma czegoś takiego, że Bóg nakłania człowieka do jakiegoś lewego czynu. Jakiś lewy czynnik. Ja nie mówię tutaj o rzeczach, które są w różnych krajach, bo w różnych krajach są różne prawa. Niektóre prawa są absolutnie absurdalne. I tutaj nie mówimy o tych rzeczach. Ale na przykład Bóg nigdy nie, nie, nie posunie jakby.. E, wiecie, słyszałem takie teksty, na przykład ktoś ma problemy. O, to było najlepsze. Dzwoni do mnie komuś, pewnie się opadałem, dzwoni do mnie człowiek i mówi do mnie, "Wierzący, nasz brat się wypełniony duchem Ciebie. Byłem u nierządnicy A mnie zatkało przez ten telefon. Ja mówię, jak nierządnicy? To gdzie? Jak to u nierządnicy powiedział? No mówi, poszedłem do po nierządnicy. On przeczytałem w piśmie. Ja mówię, uhu, już jest dobrze. On przeczytał w piśmie to że jak on jest kawalerem i on nie ma żony, to on takie wyznał wnioski, że on może pójść do nierządnicy. To znaczy tak? Z prostutką, znaczy, tak? Tak. Mówię, to jest grzech, bracie. Ale jest napisane. Mówię, nie, mówię, nie czytaj starego dystania, błaga błagam cię. Ty nie możesz chodzić do nierządnicy. Do nierządnicy. Bo ty żony nie masz? To stać żony. Ale się modlę o żonę i nie mam tyle czasu żony. Mówię, widocznie, bez wiary się modlę. No jakbyś się modlił z wiarą, to byś za mną miał żony. Gdybyś nie chodził, nie mówił mnie, to nie żądnicy no Właśnie, on dorobił filozofię. Dorobił filozofię, a, to, a Bóg, jego charakter jest osobista bez grzeszność. Bóg też jest uczciwy, bo prawda to jest uczciwość. Uczciwość po prostu. Prawda to też jest e, pewność, e, że jego zasady i obietnice działają. To jest prawda. Wiesz, jeżeli Bóg coś mówi w swoim słowie, to znaczy, że to jest na pewno. Czyli prawda to jest coś na pewno. Bóg jest prawdą. To jest Jego charakter. On się nigdy nie wycofa. On nigdy nie powie na przykład, no dla ciebie to to troszkę inaczej działa niż dla, niż dla tamtego. Nie. Nie. To nie tak. Po szóste, Bóg jest władzą i mocą. Władzą absolutną i mocą nadrzędną. W czym jest rzecz? Bóg jest zupełnie kompetentny w tym, co mówi do Ciebie. Czyli jeżeli Bóg na przykład mówi do Ciebie, żebyś nie grzeszył, to Ty możesz nie grzeszyć. Rozumiesz? Jak Bóg mówi, że Ty możesz być uzdrowiony, to możesz być uzdrowiony. Czyli jest do tego moc. Jest moc. Jak Bóg mówi, że możesz Mu służyć w mocy, to możesz Mu służyć w mocy. Jak Bóg mówi, że możesz się poruszać w darach duchowych, to możesz się poruszać w darach duchowych. Możesz to robić. Jak Bóg mówi, że możesz uzdrawiać, to możesz uzdrawiać. Jak Bóg mówi, że możesz skrzeczać, to możesz skrzeczać. Jak Bóg mówi, to znaczy, że On ma moc ku temu, aby ta rzecz była wykonana. On jest kompetentnym Bogiem. On nigdy nie posyła gdzieś człowieka i mówi, brać sobie sam. On posyła i mówi, jest moja moc, jest moja władza. Teraz idź i to rób. Czy to jest Bóg kompetentny jest Bóg zupełnie wystarczający. Ponieważ władza i moc dają nam zupełną wystarczalność. Nie potrzebujesz nic więcej prócz mocy i władzy. Rozumiesz? Nie potrzebujesz nic więcej prócz mocy i władzy od Boga. Czyli za pomocą władzy i mocy wszystko zrobisz. Czyli zarządzisz wszystkim, ustanowisz wszystko, wykonasz wszystko. Mogę to zrobić. Słowo mogę jest to słowa moc. Czemu mogę to zrobić? Bo mam moc. Czemu mogę to ustanowić? Bo mam władzę. Ja mogę to zrobić. Ja to zrobię. Idę i to robię. To bardzo proste. Idę i to robię. Czemu idę i to robię? Bo ja mogę. Mogę to zrobić. Jest chory człowiek. Mogę go uzdrowić. Wiecie, to stoi na drodze tylko tego. To się chce być zdrowy. Nic więcej. Rozumiesz. Uczymy się o słuchaniu Ducha Świętego. Jeżeli, jeżeli y, ja mogę coś i mam władzę, to teraz ja wystarczy że będę wyraźnie sobie słuchał. Ja mam już ludzi. Ja się zastanawiam, czy ja mogę go wskrzesić, czy ja mogę to zrobić. Rozumiesz? Bo ja wiem, że mogę. Pytanie tylko, czy mnie posyłasz do tego teraz. To są pytania. Tamte. Czy mnie do tego posyłasz? Czy mnie do tego nie posyłasz? A mnie posyłasz to idę, tak? Ale co? Mogę, mogę, mogę. Po prostu. Ktoś do mnie, ludzie z depresją dwoją, mówią, pastorze, bo ja nie mogę wstać z łóżka. Ja mówię, ja co teraz robisz? Leży. Ja mówię, wstań. Stoisz, stoję. Mówię, zobacz, jak kłamstwo zostało powalone. Mówię w łapku sekundy. Mówiłaś mi, że ty nie możesz stać. No wstałaś. Mówię, wiesz co teraz robisz? Ja tak ja, staję, ja tak prowadzę. Ja mówię, trzymaj telefon przy tej. Mówię, mówię, będziesz mnie słuchać, mówię, ja zawsze ludzie tak. Ja cię z tego wyprowadzę. Wyprowadzę cię z depresji. Mówię, wyprowadzę cię z depresji. Dobrze, dobrze. Ja mówię, punkt pierwszy, się pójdziesz się umyjesz. Ileś się nie umyła? Tydzień. Mówię, pójdziesz i się umyjesz, zadzwonisz do mnie. Rozumiem tak z umyła się Umyła się, Umyła się tak. Mówię, idź na spacer. Boję się, nie boisz się. Mówię, idź na spacer, idź na spacer. Zadzwoń do mnie ze spaceru. Wiesz o to chodzi? Nikt na cię nie napadnie. Na pewno, na pewno. Mówię, ja ci gwarantuję, że... Rozumiesz, ja nie mogę powiedzieć, Bóg jest z tobą, bo ta osoba w ogóle nie czai bazy. Bo Bóg we mnie na chwały. do 517, 878, 656, który dzieje mnie, tu mogę iść na spacer? Tak! Gdyż ja właśnie zasiadam w Radzie Pana. Rozumiesz? Bo Bóg jest Bogiem mocy i władzy. Ja siedząc sobie w domu jestem w stanie drożnić spacer. nawet odpijanego tam nie spotka. I ona tam pójdzie, ona się w sposób. Powie. wow! Aleluja! Zwyciężyłaś nad depresją. Naprawdę spotykamy różnych ludzi. Nie spotkajmy tego, człowieka, to parę miesięcy już w domu się tam. Parę miesięcy facet z domu nie wychodzi. Parę miesięcy. Depresja jest straszna. Przychodzą takie duchy do ludzi, że ludzie po prostu są wywaleni do góry kołami i koniec. Ja rozumiem to. Ja to rozumiem. Natomiast wiem, że Bóg ma władzę i moc i kiedy Ty narodziłeś się na robot Bożego Ducha, to Ty masz dostęp do Jego władzy i mocy, bo to jest w Jego charakterze i to się jednoczy z Tobą od Władza i moc, to znaczy też ponadnaturalność. My się nie poruszamy tylko w naturalnych rzeczach. Słuchajcie, to też, pamiętajcie, chodzi o to, żebyśmy nie zrobili jakiegoś myku, żeby wszystko w życiu mamy mieć ponad naturalny sposób, bo tak to nie działa. My żyjemy w naturalnym środowisku i my sobie żyjemy w naturalnym środowisku, i ty bez potępienia powinieneś żyć w naturalnym środowisku! No po, po prostu się w naturalnym środowisku! Są ludzie, którzy nie są i innych rzeczy, którzy mówią, ja w tak sposób, tylko na przykład, ja też tak miałem, naprawdę. Mnie Bóg był, że było dużo rzeczy, żeby mnie przekonać, że miałem witaminy, zaczął brać, naprawdę. Ja miałem, słuchajcie, miałem, ja jak wszedłem na pewien pułap, nie, to się bałem z niego ruszyć. Mówię, o Mówię, teraz tak, tylko będę mógł, Bo mówi dobrze, a tu bardzo dobrze. Już mnie też jak patrzę, ja młody już pacjenta, pacjenta nie potraktował. Bo wiesz, już przeszedłem, zaszedliśmy w, w, w jakiś kanał, no nie? Ja tylko przez przyrodą, ja wszystko w nadprzyrodzony sposób. Ja wszystko chciałem mieć na sposób. Słuchajcie, ja miałem takie rzeczy, że ja szedłem gdzieś się modlić w pole, i ja siedziałem w tym polu, póki coś nie usłyszałem. Bo ja cały czas się modliłem, żeby teraz dał na jakiś nadprzyrodzony znak. I coś tam się działo, no nie wiem, czy to jest ten nadprzyrodzony znak, już był taki szczęśliwy, tak? Ale okazało się, jakiś <grym <grym <grym <grym to, że to taki zając. Strasznie rozczarowany takimi rzeczami, bardzo. Jest, jest taki człowiek, napisał książkę, yy, on jest yy, yy, pastorem w, w, w, tam, co tam uwielbiałem Boga przez 24 godziny, w Kansas. I on napisał poczkę miłości do Jezusa, tak jak się jest. I on mówi, ja byłem taki napalony, mówi na Jezusa, mówi kiedy z moim kolegą, byliśmy tacy napaleni, mówi, jesteśmy w takim mówię, domu, modlimy się, mówi, pani niech mu objaw swój znak, mówi, teraz I się modlą godzinami i taki błysk tam wiesz dalej. No oni wiesz w ogóle, wiesz, pan, pan, bierzemy pies gazowy. Piec gazowy zaiskrzył, bo to, bo to było ustawione na czas jakiś, to zaiskrzyło to, wiskry, to zobaczyli, tak jakaś ta piwnica była w ogóle. To, on cały czas, i wie, mówi, ja się modliłem, mówi, non stop, nie jadłem, mówi, chodziłem cały czas, mówi, wiesz, bo chciałem być w duchu. To, a potem jak Bóg mu pokazał, mówi, to nie tak, przecież ja jestem Bogiem nadprzyrodzonym, ale jestem też Bogiem naturalnym. Co to znaczy, ja żyję w, nad, żyję w naturalnych tuwarach, w innych wypadku to byśmy byli stąd zabrani natychmiast, wiecie o, to, o tym? ale my żyjemy w tych warunkach, a więc my mamy korzystać ze wszystkiego, co tutaj jest, plus nadprzyrodzoność. Świat nie ma nadprzyrodoności prawdziwej. Chrześcijanie to jest ktoś, kto żyje tutaj sobie na luzie, rozumiesz, na luzie, to żyje, plus nadprzyrodzoność, to czyni z nas tytanów, to czyni z nas zwycięzców, a więc wierzysz w nadprzyrodzone rzeczy, Wierzysz w uzdrowienie proszę ciebie, ale na jesień jest Rozumiesz? Nie bądź człowiekiem, który e, podchodzi do tych rzeczy w sposób chory. Dbać, ćwicz, rozumiesz, jeżeli możesz, gimnastykuj się. Po prostu. Wiecie, że pewne demony nigdy nie odejdą od ciała ludzi, że ludzie nie wezmą się za siebie, na przykład. Derek Prys. Którymś roku swojego życia mówi, Boże, ja Ci dziękuję za to, że nauczyliśmy gimnastykować się. Po prostu. duż sztywności z niego otrzymł. O, On nie byłem w stanie się poradzić, dlatego ludziom mówię, ludzie, demony to nie są tylko jakieś takie, demony siedzą na różnych rzeczach, ciałami dowodzą, do rozumiesz, różnymi różnymi no, częściami ciała. Nie robi się pewnych rzeczy, one się nie ruszą. tam będziemy je, wyrzucam Cię, demonie sztywności, proszę Ciebie, wiesz, i dalej leżysz i żresz Wolno demie duchu niemocy, proszę Ciebie, wiesz, i walisz, kolę, pijesz, jakieś tam, rozumiesz? I tak dalej. I potem nie otknęłem, co odchodzą. Jakoś nie tak się słabo dalej czuję. Mówię, a co, śniadanie jadasz? Nie, mówię, nie jadam śniadań. Proszę Ciebie piję kole, Proszę Ciebie żrem chipsy. Proszę Ciebie liczę na przyrodowie. Ja mówię, ty się wykończysz. Ty się wykończysz, chłopie. To się wykończ. Zupki chińskie to się rozkładają 16 godzin w jeleniach. Ty mówię, ty jesteś przydomny w ogóle? Wieś, napisałem, że o napisałem, że, że pszenica jest modyfikowana, że jeść ciemnym pieczywo. Napisałem gdzieś tam, ale ludzie je... To mnie, mnie czytamy z Biblii to, czyli, że będę was karmił pszenicą. Ja mówię, człowieku, ta pszenica, o której tam jest napisane, nie ma nic wspólnego z tą pszenicą dzisiaj, mówię. Dzisiaj pszenica ma taki kłos. Człowieku, dzisiaj szereś na tą pszenicę masz taką wątrobę. To była inna pszenica. Pytajcie z naszych ludzi 30 lat temu, inna pszenica była jeszcze, inne rzeczy były. Po prostu. Bóg pisał o tych normalnych rzeczach. Normalnych rzeczach pisał. To, to, to, to, to, to, nie, to My musimy zacząć rozumieć, jakby, że to jest mądry Bóg, po prostu. Bóg jest zupełnie kompetentny, zupełnie wystarczający i ponad naturalny. To znaczy, że jest władzą i mocą. Bóg jest wieczny. A więc jest... Podstawą wszystkich oczekiwań człowieka. Co to znaczy? To znaczy, że wszystkie Twoje oczekiwania wszystkie twoje oczekiwania, są możliwe do zrealizowania w Bogu. Dlatego też jest napisane w innym miejscu, że On dba o Twoje szczęście. I że nie będzie Ci brakowało wygody Twojej. Wygody Twojej, rozumiesz? Każde Twoje oczekiwanie jest wmontowane w Boga. To nie ma z tego takiego, że mam teraz oczekiwania, takie poza Bogiem, ale powiedz, jakie masz oczekiwania. Jeżeli ty chodzisz naprawdę przed Bogiem, gwarantuję Ci, że Ty nie będziesz miał chorych oczekiwań. Ty nie będziesz miał chorych oczekiwań. Ty nie będziesz miał chorych oczekiwań, po prostu nie dasz rady. Chyba, że idziesz na kompromisy. Rozumiesz? Chyba, że zamiast przebywają z Bogiem, przebywasz z ludźmi ze świata że się z nimi przyjaźnisz, kolegujesz, siedzisz, oglądasz e, bez przerwy kupię filmy w telewizji, interesujesz się tym, co mówi ten świat, no to jesteś przesiąknięty tym i Ty wtedy masz chore rzeczy w sobie, tak? Mam chore rzeczy Ale jeżeli ja stoję, jestem w obecności Bożej, rozumiesz? To ja mam Boże oczekiwania i one wszystkie są do spełnienia w Bogu. Szczęście osobiste, zobaczcie. Normalne małżeństwa, zdrowe, piękne, fajne. Dzieci normalnie to są piękne rzeczy. Pieniądze, które Ty jesteś w stanie wydawać w normalny sposób, a nie w sposób jaki wydaje ten świat. Wszystko jest piękne. Wszystko jest możliwe dla Ciebie do osiągnięcia, bo Bóg jest wieczny. Bóg jest wieczny. To jest jego charakter. Po ósme, Bóg jest wszystko wiedzący. On wszystko wie. On jest Bogiem wszystko wiedzącym. Rozumiesz? W ogóle mentalność się od czegoś nie wie już jest chora, zobacz Bo pewnie Bóg się do mnie interesuje, pewnie Bóg tej rzeczy nie wie Wiesz jak ja się zorientowałem, że Bóg jest wszystko Wszystkowiedzący, to moje modlitwy się skróciły diametralnie Ja dzisiaj nie mam obaw, że jak mu... Kiedyś ja miałem takie, słuchajcie, to są, to, to są teorie lękowe, bardzo silne, lękowe rzeczy Że musisz wszystko obmodlić jak wszystkiego nie obmodlić, ciebie to coś może szlak trafić. Zapomniałem o tym. Paru. Jeszcze nie obmodliłem tego. On samochodem jadę autobusem, szybko może obmodlić, żeby nie mieć wypadku. To znaczy się boisz wypadku. Ja tak? się nie boję wypadku w ogóle. czy się czy nie obmodlę. Wsiadam do samochodu, biorę autorytet samochodem, drogą. W imieniu Jezusa biorę autorytet w ogóle na tak tym wszystkim. Wiesz, ogłaszam. Nic mi się tu nie wydarzy, to jadę na jednym kole nawet. Rozumiesz? bo ponieważ Bóg jest wszystko wiedzący, Ty wszystko wiesz. Po dziewiąte, Bóg jest wszędzie obecny. A więc nie ma takiego miejsca, gdzie Jego nie ma. To jest charakter Boga. Nie ważne jak Ty się czujesz. Zobacz, jak jest namaszczenie, jesteś w jakimś miejscu, z jakimiś fajnymi ludźmi, odczuwasz jakieś silne namaszczenie, Bóg jest. Kiedy wstajesz rano, nie wiesz o co chodzi? Boga, tu nie, tu nie ma Boga. Nie, Bóg jest. A wiesz, że taki sam jak wczoraj? Taki sam. W ogóle nic się nie różnił. No tak, ale tam były, jak drżałem. Taka była chwała, widziałem, wszystko wow, działo się, nie? Hallelujah. Bóg był po prostu. Szczere serca Go wielbiły, wywyższały Go po prostu. To się manifestował. Ale On jest tutaj z Tobą przez cały czas. Nie czujesz Go. A on jest. Bóg jest wszechmogący, lecz ograniczony dwoma rzeczami. Twoją wolą i swoją osobowością. Czyli wszech, wszech jakby, wszechmoc Boga jest ograniczona Twoją wolą i, two i Jego osobowością. Czyli Bóg jest wszechmogący do granic Twojej woli i do granic swojej osobowości. Czyli On nigdy się nie zawsze siebie, rozumiesz? swoich zasad, swoich reguł i nigdy się, i nigdy nie zdominuje Twojej wolnej woli. Ludzie nieraz myślą, że dojdzie do jakiegoś momentu i też tak przebudzenie jest określane, że przyjdzie przebudzenie, szykujemy się na przebudzenie mówię Ty, nie, ty, ty źle myślisz o przebudzeniu. Przebudzenie to nie będzie żadny bum, że coś się bum że się, wszyscy się teraz nawracają i tak dalej. To są niuanse jakieś, niuanse. Niuanse jakieś. Rozumiesz? Drobne uderzenia Bożej Mocy, Przebudzenie polega na tym, że płaszczyzna do wylądowania potężnego Bożego samolotu się poszerza i powiększa. Budowanie czegoś, pod przebudzenie, to jest prostowanie swojego myślenia. Wtedy przychodzi Bóg. Dlatego, że Bóg jest ograniczony naszą wolą. To zanim ktoś ładnie spadł re na rechartbonkę, napisał, że Bóg wyciągnie cię z każdego kanału, najgorszego, ale nie ruszycie z twojego wygodnego fotela po prostu. Nie ruszyć. No jak cię może ruszyć? Ktoś siedzi w kanale jakimś i mówi, tutaj czekam aż przyjdzie Pan. Ja mówię, nie możesz czekać. Wyjdź z tego kanału. Wyjdź z kanału. Wyjdź z kanału. Zostaw to. Wyjdź z kanału. Bóg będzie z jak będziesz wychodził z tego kanału. Ludzie siedzą w kościołach, gdzie umierają. W tych kościołach, duchowo umierają. I mówię: czekam, że mnie Pan wyprowadzi. Ja mówię, "Jedynie od trumny cię ściga. Halo! Róż, z tyłek na nasycon! Róż się! Rozumiesz? rusz się! Ja nie wiem, ja, ja mam coś takiego, że jak patrzysz, jak mi się, rozumiesz, wiesz, z tyłu tymi, to uciekam. Nie wiem, no, tak jakiś instynkt samozachowawczy. No, mówię o ja, ja się zrywam w ogóle. Roz, rozumiesz? Pokocham siebie! No, kocham siebie. Kocham siebie. To Smith Wigglesworth tak miał, że on wiecie, jak jechał, ktoś wsiadał w bryczkę, bryczka jechała za szybko, zawsze, zawsze pukał tego bryczku, e, przepraszam, pamiętaj, że wiedziesz boży z karmią. On dbał, się, Smith. Powiedział, że jest nosikiem Bożego Ducha. I przez kłopotę czyjąś, my mieliśmy kiedyś wypadek samochodowy, dlatego że podjąłem błędną decyzję, że za kierownicą będzie człowiek, który się nie uświęca. Mieliśmy wypadek samochodowy, rozumiecie? I, i Bóg, Bóg potem pokazał, Mówił ostatni raz wziąłeś brata tego i tego ze sobą na usługę. Mówi, jest ser, na piechotę pójdę się Pana ser nie ja nie wezmę nigdy. Bo nie chodzi o uświęcenie. Dlatego wywaliło nas stracę, bo diabeł miał do niego dostęp, rozumiecie, o co chodzi? Bóg wie jeden, o czym on tam sobie myślał, jak jaką prowadził ten samochód. Ja to wiem, o czym myślałem, tak? Norbert, przypuszczam że myślał, bo się pośpiewał. Rzadko go widzę, jak tak sam śpiewał, wtedy siedział i śpiewał. Któż tym wypadku zaczął śpiewać, nie? Ja to powiem, już to powinno mnie zdziwić w ogóle, że z tyłu siedział, są śpiewać, wiele, że? Naprawdę, bo rozumiem, bo są różni ludzie. Ja na przykład, że tam śpiewam, ktoś tam ducę zawsze pod nosem, ale są ludzie, którzy... To, to, I to naprawdę było przyrodzone działanie, że Norbert zaczął śpiewać z tyłu po prostu, nie? nie, to jednak nie odczytałem niczego od Boga i, bo tak powiedział on powiedział, tak? za chwilę wywoliło nas zakręt a więc Bóg jest wszechmogący, lecz ograniczony twoją wolą i swoją osobowością i ostatnia rzecz, to jest to, że Bóg jest duchem właściwie przedostatne On jest duchem to jest duch, pamiętaj i On się porusza na płaszczyźnie duch, duch to nie jest dusza i ciało. Nie. On ma duszę. Chrystus też ma ciało, nawet w tej chwili. Uwielbione, chwalony, tak jak Ty kiedyś będziesz miał. Przez ściany będziesz mógł przychodzić, będziesz tak jak Anioł. Rozumiesz, oczy, oczy, gdzie Bóg spojrzy, tam już Ty będziesz. będziesz. po prostu niesamowita wieczność. A tak ci nie ma. Jezus tak ma. Więc Bóg jest Duchem. To jest Jego charakter. I ostatnia rzecz to, to jest to, że On jest zjednoczony z Duchem Twoim. On jest zjednoczony z swoim duchem Czyli On manifestuje się jedynie przez twojego ducha Czyli jeżeli ty nie będziesz chciał Zmieniać swojego usposobienia na Jego usposobienie To co? On się nie będzie manifestował w swoim życiu I koniec Dlaczego? Właśnie dlatego, że nie może Właśnie dlatego mamy bardzo dużo kłopotów Z chrześcijaństwem związanych z tym, że ludzie nie udrażniają swojej duszy Rozumiecie? i cieszą się, jak czasem przez nich zadziałał mówię, Bóg. Mówią, on Bóg przeze mnie zadziałał, czy kogoś odrobiłem. Ja mówię, ale mówię, to, no, to normalne powinno być dla Ciebie. To jest normalna historia, takie zwykłe, normalne. Ja marzę już o tym, żeby nawet z o tym nie składać. Rozumiecie? My wysyłamy raporty do ludzi, mówimy o tym, ale marzę, żeby kiedyś, przed taki dzień, żeby już w ogóle i tego nie było potrzeba w Kościele. Żebyśmy nie mówili, bo to jest takie normalne. Po prostu. Był taki z nadzieja, jest już dzisiaj u Pana. Umarła jego żona. Stał przed Bogiem, miał 12 dzieci. Został, został 12 dzieci. I modlił się do Boga, mówi Panie Biorę przez wiarę teraz to, że ja wychowam sam te dzieci. Nie będę miał innej kobiety. Wiecie, to był człowiek Chińczyk taki. Chodził bardzo silnie z Bogiem. Bardzo silnie z Bogiem chodził. Nazywał się Witness Lee. Ten człowiek, przechodząc przez ulicę. Przez ulicę. Do swojego domu, na uczelnię. O, bo no nie wiem. Powiedzmy pół kilometra, to nie? Średnio ewangelizował 25 osób, co prowadzą do Jezusa Każdego dnia Był cichy, pokornego serca po Rozumiesz, w drodze Pewien biznesmen Przez wiele lat swojej służby Był bardzo bogatym już człowiekiem Ale nigdy nie jeździł samochodem do swojej firmy Zawsze jeździł kolejką I codziennie rano w swoim garniturze W swojej pięknej butach ze swą wstawał I codziennie, przez wiele lat w tej kolejce Mówił, przyjaciele, chcę żebyście wiedzieli, że Jezus żyje I przyprowadzał codziennie ludzi do Jezusa Dwóch naszych braci Z grupy biznesmenów pełnej Ewangelii Jechało na spotkanie swoim wypasionym jeepem i przejechali kobietę. Walnęli w nią, upadła kilka metrów dalej i umarła. Jeden wziął telefon, szybko zadzwonił po pogotowie, potem do niej podbiegli, położyli na nią ręce i kazali, żeby duch wrócił. Kiedy przyjechało pogotowie, kobieta siedziała nie miała złamanej ani jednej kości. Wskrzesili ją na nim przyjechało pogotowie. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? To jest coś, co jest normalne. Za tym się nie biega, tego się nie szuka. Tym się żyje i uznaje się za normę. Ale kiedy? Kiedy rozumiemy, że taki Bóg jest z nas. I że taki właśnie jest, a nie inny. Że wszystko, co inne, jest nieprawdziwe. I teraz, przecież. Gdy poznajesz takiego Boga, rozważasz Go i identyfikujesz się z Nim, to wtedy Jego cechy zaczynają przenikać w Twoją duszę i Jego charakter odciska się na Twojej duszy, tworząc Twój nowy Boży charakter. My mamy chodzić w naszej duszy w charakterze Boga. Masz mieć charakter Chrystusa. To nie jest dla mnie, czy dla Ciebie, czy dla Ciebie. Dla wszystkich to jest. Mamy mieć charakter Chrystusa. Co ciekawe, ten Jego charakter, odbity na duszach naszych, spowoduje, że będziemy szczególni. My będziemy inni. Z jednej strony tacy sami, a z drugiej inni. Zobaczcie, na czym polega jedność. Jedność polega na tym, że charakter Boga przenika dusze człowieka. Wtedy jesteśmy w jedności. Wtedy w ogóle nie interesujemy się różnymi rzeczami. Jeśli na przykład w ogóle nie interesuje pewnymi sprawami u ludzi. Czy ktoś je kaszankie, czy ktoś nie je, czy ktoś ma sobotę za szabat, czy ma środę za szabat. Mnie to w ogóle nie interesuje. Czy ma jedno dziecko, bo ma takie poznanie, czy ma piętnaścioro dzieci, bo ma takie poznanie. Rozumiesz? Nie interesuje mnie to. To was Ważne, że widzę charakter Chrystusa. Nie wiecie, czego szukam w ludziach? Charakteru Chrystusa. Szukam tego. Pragnę tego. Chcę być otoczony ludźmi, którzy mają charakter Chrystusowy w swoich duszach. To mnie kręci. Rozumiesz? Kręcą mnie takie relacje. Kręcą mnie takie relacje. Szukam takich przyjaźni. Chcę budować takie wspólnoty. To mnie interesuje. Nie interesuje mnie coś innego. Bo coś innego w ogóle uniemożliwia mi działanie jakiekolwiek, relacyjne, miłosne, cokolwiek. Rozumiesz o co chodzi? Posłuchaj. Nigdy nie pozwolisz się kochać jeżeli nie będą Was, łączyły pewne cechy. Religia mówi o jedności. Teraz w jedności wyjdźmy na ulicę. Będziemy w jedności głosić. Ja mówię, nie daj Boże, żebym ja z pewnymi ludźmi poszedł głosić. Nie daj Boże, żebym ja dał traktat z ich pieczątką, ich kościoła. Nie mogę takich rzeczy zrobić, bo tam nie mówi się o prawdziwym charakterze Chrystusa. Ja mam moralny obowiązek. Moralny obowiązek – prowadzić ludzi w miejsce zwycięstwa. Wiedzisz, musisz rozważać, po pierwsze, charakter Boga w Tobie. Poznałeś charakter Boga. On taki właśnie jest. Rozważaj, rozmyślaj o tym. To jest bardzo proste. Siadasz sobie na stołku i myślisz sobie – Ty jesteś władzą i mocą. Dziękuję Ci za to, że jesteś władzą i mocą. Halleluja! Dziękuję Ci za to, że jestem jak Ty na tym świecie! Jestem jak Ty na tym świecie, czyli jestem władzą i mocą. I mówisz o tym, i rozmyślasz o tym, rozumiesz, i piszesz coś o tym, i rozmawiasz o tym właśnie, nie o pierdołach, nie o tym czy o tamtym, ale o charakterze Boga w Tobie. O tym właśnie. O tym, że On jest Wszechmogący. Rozumiesz? Ale on im też się zawiera. Rozumiesz? W twoich decyzjach, że nigdy nie przeskoczy twoich decyzji, że on jest miłością, że jest cierpliwy, że jest dobry. Rozmyślasz o tym, rozważasz to i to potem przenika twoją duszę. I teraz ty, ty widzisz, o kurczę, też tak mam. Ty ja tak mam. Ja tak mam, ale numer jestem twórczy. Twórczy jestem. Ktoś mówi, jaką szkołę skończyłeś? A ty mówisz, Zapytaj jakie? Nie skończyłem. Rozumiesz? Coś się wydarza w Tobie. Przez to, przez rozważanie Jego charakteru. Przez utożsamianie się z Jego charakterem. To zaczyna przenikać Ciebie. Nie mówisz już nie mogę. Nie mówisz o mnie powali. Mówisz Jego Słowo. Mówisz Jego Słowo. Zobaczcie, Salomon, przy powieściach Salomona. Ja, ja się, ja, wiecie, każdy się na czymś nawraca na jakimś parametrze ducha. Nie ma kogoś z nim, kto się nawrócił na całości ducha świętego. Zawsze jakość dotknął Bóg. Jednego z tyłu, drugiego z przodu, z boku i tak dalej. Różnie dotyka Bóg. Jednego dotknął w emocje, przez emocje przyszedł. U innego przez umysł, u innego przez jakieś doświadczenie, jakość. Rozumiesz? Nieważne y, jak doszedł, skutkiem było nowe narodzenie. I spotkaliśmy się z Bogiem. Każdy z nas inaczej się spotkał z Bogiem, tak? I teraz, co jest też bardzo ważne, chcę, żebyś też zrozumiał jedną rzecz, że tak jak Ciebie dotknął Bóg, to e, jakby, jakby z której strony Cię sięgnął Bóg, tak? To to jest ta Twoja najsilniejsza strona. To się będzie najsilniej rozwijało. Wiecie, mnie Bóg dotknął swoją mądrością. Ja się nawracałem na Salomona. Ja czytałem całą Biblię, ale do mnie Bóg mówił przez mądrość swoją. Ja do dzisiaj, jak czytam przypowieści Salomona, jak czytam o mądrości Bożej, zajmuję się w mądrość Bożą, to widzę takie teksty. Nie zadawaj się z głupcem. Rozumiesz? Bo z głupieniem wie. Szukaj mojej mądrości. Szukaj mojego rozumu jakby cały czas jakby w tą stronę i ja wiem dzisiaj jedno że my musimy skupić się na charakterze Boga w nas a nie na tym co nas otacza musimy wielokrotnie odrzucić głupców z naszego życia odrzucić różne kontakty różne relacje musimy odrzucić, może telewizor musisz odrzucić ja nie wiem co ty musisz odrzucić ale coś co przeszkadza ci rozważać Boga w tobie słuchaj, jeżeli ty na, na oglądasz się że muzułmanie latają po Warszawie i to cię będzie muzułmanie w Warszawie mówi, ale Spokój się. Człowieku, to jest faszystne, to jest faszystowski kraj, Polska. Pierwszy raz była zmiarka o, o muzułmanach w Warszawie, od razu wy, wy, wy, wysyp był w pisu mówi, mówi tylko coś zróbcie, od razu spalimy wam wszystkie kebaby. Bo taki jest ten kraj. Faszystowski kraj, który to nie przejdzie. To, to gdzieś tam, to nie w tym kranu, rozumiesz? W tym kraju e, cygan przejechał gdzieś tam, gdzie kogoś tam, no, to chcieli zliczować całe miasto spalić, nasi kochani rodacy. Taki mamy kraj. <grym> Ale jeżeli ty łatujesz się na przykład tym, że muzułmanie sobie latają, bo to co cię muzułmanie, ja nie rozumiem. Rozważaj wszechmogącego Boga! A nie muzułmanów. Rozumiesz? Rozważaj Boga, który jest ustrowieniem, a nie ptaszą grypę. Rozważaj Boga, który jest zaopatrzycielem, a nie kryzys rozważaj Boga, który jest cierpliwością, a nie y, gniewasz się na męża czy na żonę. I mówisz, zostałem w tym gniewie na śmierć. Jak i jestem zagniewany na śmierć. A Bóg mówi, <laughs> na śmierć. mówi, Jonasz, weź, weź, Jonasz. I krzak mu zrobił taki, a potem robaka pozwał krzak mu zeżak. A Powiem, widzisz, Jonasz, tak jest z Tobą, mówię, stary. Pali w główkę? No panie, on mówi, wystarczy, że będziesz inny, bardziej życzliwy dla tej miniwy, bo ja taki jestem. Wiedziałem, że taki jestem, dlatego uciekałem. Rozumiesz? Wiedział, że taki właśnie jest. On czuł przez skórę, że go wysyła do tej miniwy, aby ją uratować, a on chciał ją pojechać jak dziką świnią. Rozważaj Boga, to pozwoli kobie zmieniać miejsce położenia duchowego pozwoli tobie zmieniać się na jego obraz. Przestań go błagać o cierpliwość godzinami. Przestań go błagać o moc. Przestań go błagać o władzę. Przestań błagać o przełom. Przestań te rzeczy robić. Szkoda prądu. Rozważaj Boga przełomu w sobie. Sytuacja jakaś się zdarza, kryzysowa. Człowieku, co robię? Rozważam Boga przełomu. Mówię, to na pewno nie potrwa długo, bo ty jesteś Bogiem mocy. W ogóle nie ma bata. <głos> Rozumiesz? To się musi wydarzyć u mnie. Tu musi przyjść, czeło, bo Ty właśnie taki jesteś. I Ty się nie zmieniasz, bo charakter Boży się nie zmienia. To jest charakteritykos. To jest odróżnienie, odróżnienie. Granica. Wiecie, gdy my dalej chcemy pójść, kiedy my chcemy być tacy jak on, Rozumiecie? To my musimy wiedzieć, jaki On jest Musimy Go rozważać, rozmyślać Pozwolić, aby to nas przenikało I to będzie nas wysłabiać. Wtedy nie będzie potępienia, bo będziesz rozważał Boga, który jest Bogiem niepotępiającym Wtedy nie będzie niewolny różnych, bo ty będziesz znał Boga, który ma wszelką władzę Tak? Jakie zniewolenia? Co to są za zniewolenia? nie to. Jest taki film, trochę głupki, że jak, jak będziesz chciał zrobić, zobacz, pe, pe, pewne fajne rzeczy zobaczysz. Nazywa się Konstantin. Po takim gościu, co demony wypędza. I tam jest fajna rzecz, ponieważ on jest fachowcem swojego to Tam jest kupa głupoty, tam bzdury tu generalnie, nie? Ale jest jedna ciekawa rzecz. To, że facet wie, co robi. Bo on widzi w duchu. Rozumiesz? On widzi w duchu. Ma taki dar. Ma dar rozlużenia duchu, widzi w duchu. Po prostu on widzi demony, on no po prostu wiesz, wie co robić, no, wie co robić, taka dziennikarka tam jest, ta, dzie, te, ta, ta dziennikarka przychodzi do niego, mówi do niej, słuchaj, czy jesteś w stanie mi uwierzyć, że szatan istnieje, że Bóg jest, że tak dalej ona mówi, chyba żartujesz sobie ze mną. I on w ogóle widzi, jak demony biegną, wiesz, widzi demony, że biegną do niej, chodź szybko, wiesz, że ją za rękę, wiesz, jest, jest atak demoniczny i on nie widzi, tylko lampy siadają, bum, bum, bum, bum, na takiej całej ulicy, no nie? Wiesz, i leci ekipa demonów, wiesz, a on wie co robić, rozumiesz? I on ma, różne takie rzeczy. To jest tak fajnie, że ona na przykład światło uwalnia, wiesz? Tylko, że to jest bezpośrednio, że on coś zapala, rozumiesz? Na przykład, nie wiem, jakieś tam pochodnie czy coś, no nie? Mówię do niej, zamknij oczy. Wiesz, on taki, wiesz, wyluzowany totalnie, po to robi co cię, nie? Wywala to, gdzie demony w wróci, nie? Mówi do niej, zamknij oczy. Ona mówi, dlaczego? Wiesz, ona taka, wiesz, bo pod, pod tym sklepem. Dobra, jak nie chcesz, to nie, wiesz. I to światło, i hu, wali jej, ona przez sekundę, mikrosekundę widzi tą ekipę demonów, no nie, która ucieka przed tym światłem, ale ona je widzi, wiesz, co to było? Mówi, no to, to ci mówiłem, no one są wszędzie, wiesz. <głosy> po prostu, wiesz, takie, o co chodzi? Świadomość czegoś będzie czyniła ci was. Świadomość charakteru Boga będzie trzymać się odważnym. Nie będziesz mieć wątpliwości, czy ten Bóg jest taki, czy on chce tego, wie, czego chcesz Panie. Wiecie, że my nie mamy komfortu nie wiedzieć, czego Bóg chce? Bóg chce mojego dobra, Bóg chce mojego szczęścia, Bóg chce mojego zdrowia, Bóg chce mojego zaopatrzenia, Bóg chce mojej świętości, Bóg chce tego, abym szedł, jak przecinak do przodu szerzył królestwo. Bóg tego chce! Bóg chce, żebym był wierny w małym, Bóg chce, żebym się nie wycofywał, Bóg chce, żebym kochał, rozumiesz, Bóg chce, żebym był zadowolony, rozumiesz, żebym był wyluzowany, żebym nie był zakompleksiony, Bóg chce, żebym się nie bał. Jestem tego pewny, nikt mnie nie przekona, bo w ogóle nie gadam, jak ktoś do no mówi, ale na pewno, ja mówię, weź, przestań, mówię. Mam znajomy w szpitalu psychiatrycznym, mówię, człowieku, jesteś chory psychiczny, nie możesz do mnie mówić innych rzeczy niż ja wiem o Bogu. A czy na pewno, to jest pierwsze pytanie, czy na pewno Bóg powiedział? To jest pytanie szatana do pierwszych ludzi. Czy na pewno Bóg powiedział? tam sobie ostatnio taki stary manuskrypt, który został odnaleziony. Słuchajcie, to jest poza biblijne w ogóle źródło, ale to jest bardzo stary manuskrypt. Tam jest taka fajna legenda opisana i tam jest coś, co mi bardzo tknęło w tym manuskrypcie. Jak... Adam, to jest w Adamie, tam Adamie wie, mówi do szatana coś, no nie? Hebrajski manuskrypt, taki stary. Mówi do niego tak. Precz z tego miejsca. I szatan, no nie? Mówi, muszę to zrobić w obrazie Boga. Jest mocny taki, coś co mnie bardzo ujęło, że wiesz, szatan widzi w Adamie obraz Boga. Rozumiesz, Mówi, muszę to zrobić, co mi powiedziałeś wiecznie. Szatan musi zrobić to, co mu powiesz, jedynie, jedynie może doprowadzić ciebie do tego, że nie będziesz wiedział pewnych rzeczy i wtedy mu nie będziesz mógł rozkazywać prawidłowo. Dlatego on chce, żebyśmy byli zachwiany obraz Boga. Dlatego on chce, żebyśmy nie wiedzieli, jaki Bóg jest. Bo jak my się dowiadujemy, jaki On jest, to my zaczynamy czaić wadę, że kurczę, tacy sami jesteśmy. I ten charakter Boga zaczyna się przejawiać w nas. I diabeł zaczyna mieć rozwolnienie. I on mówi, o to nie mówi do niego Robert, to nie mówi Monika, to, to nie mówi Julita, to mówi. Obraz Boga! On widzi obraz Boga i ma rozwolnienie. O sumie, co tu chodzi? Obraz Boga do niego przemówił. Obraz Boga jest Bogiem tu na ziemi. Jesteś, jesteś obrazem Boga. O ile tylko nie dasz się wyprowadzić w pole o ile tylko będziesz rozważał Boga, który jest w Tobie i będziesz pozwalał, aby to przenikało w duszy Twoje. Wtedy nie będzie żadnych problemów przecież. Nie. nie będzie problemów z decyzjami. Będziemy decyzyjni. Nie będziemy kręcić się nawzajem. Nie będziemy w duszach naszych oszukiwać samych siebie. Zobaczymy, że to jest wszystko szczere, prawdziwe. Nie będziemy też próbować być jak inni. Rozumiesz? Nie będziesz sięgał, bo po nich tak jest, bo oni są a Co ci obchodzi? to a ty co? A ty twórz. A ty twórczo. Zrozumcie, to jest to, z czego możemy wyjść dalej. Chciałbym się dzisiaj modlić o to, żebyśmy, żeby te rzeczy głęboko w nas utkwiły. Chciałbym potem, żebyśmy też się mogli modlić o potrzeby wasze Ale, ale chciałem raz, teraz zapytać Czy jest ktoś tutaj, kto jeszcze osobiście nie oddał swego życia Jezusowi? Jeżeli nie masz pewności Jeżeli nie masz pewności, że po śmierci pójdziesz do nieba Ja bym chciał, żebyś dzisiaj oddał swoje życie Jezusowi Do nieba możesz iść tylko wtedy, kiedy uwierzysz w swoim sercu, że Jezus umarł za twoje grzechy, że wstał z martwych i ustanowisz kompanem swojego życia. W innym wypadku się do nieba nie idzie. I koniec. Jeżeli nie jesteś pewny swojego nowego narodzenia, chciałbym, żebyś dzisiaj oddał swoje życie Jezusowi. Wyjdź do przodu po prostu, kiedy będziemy się modlić i oddać swoje życie Jezusowi. Jeżeli chorujesz też na coś, Chciałbym, żebyśmy połączyli się dzisiaj i zostaniesz zrobiony. Położymy na Ciebie ręce i choroba do Ciebie odejdzie. Jeżeli będziesz potrzebował uwolnienia. chcę, żebyś też wyszedł do przodu i wziąć swoją wolność. Żadne zniewolenie nie pochodzi od Boga. Cokolwiek Cię zniewala, cokolwiek Ciebie odróżnia, popatrz w tej chwili od tego obrazu Boga, o którym mówiłem, Gdziekolwiek widzisz na tych pułapach jakąś blokadę, chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli to złamać. Rozumiesz? Jeżeli widzisz jakieś działania demoniczne w Twoim życiu, to wyrzucimy demony. Po prostu je wyrzucimy. Bo one muszą wyjść. Nie mają opcji. Jeżeli potrzebujesz przełomu w dziedzinie jakiejś, to chciałbym, żebyśmy to zrobili. I chciałbym, żebyś też od dzisiejszego dnia wierzył o tą rzecz. Żeby nie było tak, że za tydzień znowu będziemy się modlić o to samo. Nie modlimy się o to samo. Modlimy się jeden raz o coś przyjaciela, Pamiętajcie, jeden raz. Jeden raz, bo jeśli będziemy więcej modlić niż jeden raz o coś, to znaczy, że nie wierzyliśmy za którymś razem. Modlimy się z wiarą jeden raz, a potem wierzymy o to.